Musisz do demona, musisz rozumieć, że jest to inna osoba, do której mówisz, ale patrzysz w człowieka. Bardzo przydatna informacja, nie zamykajcie oczu, kiedy wypędzacie demony. Nie miejcie tej religijnej mentalności, że kładziecie na kogoś ręce, zamykacie oczy i się modlicie, demonie wyjdź. Nie, patrz w oczy. Nie wiem jak to się dzieje, ale pewne demoniczne siły chwytasz oczami. Jesteś w stanie tylko wtedy doprowadzić do wyjścia, kiedy patrzysz człowiekowi w oczy. Demoniczne siły, one patrzą na ciebie oczami człowieka. One będąc w człowieku patrzą na Ciebie przez człowieka, one nie patrzą gdzieś z Boku. one są w Nim, one nie patrzą przez Jego czoło, przez czoło nic nie widać, nawet jak jest się duchem to nie widać przez czoło, rozumiesz, to nie tak działa, nam się wydaje, że to jest dusze kacperek, który tam przychodzi, ciebie o, tak widzi, tutaj widzi, rozumiesz jaka jest to, to jest bzdura. Słowo Boże mówi, że one mają duchowe ciała, cokolwiek to oznacza. Tak samo jak aniołowie mają duchowe ciała, nie wiem co to jest duchowe ciało, wiem jedno, trzeba patrzeć w oczy, po prostu, patrzeć w oczy i oczami go chwycisz często. Zobacz, wam One potrzebują, żebyś im rozkazywał, rozumiesz? Nie proś nigdy, nie proś nigdy, żeby Bóg kogoś uzdrowił, żeby kogoś uwolnił, mów zarówno do choroby, jak mów do demona, rozkazuj, rozkazuj, nakazuj. Nie szczyp się z Nim. Nie rozmawiaj z Nim. Z demonami się nie rozmawia. Nie wdaje się w boga wędki różne. Demony są różne. U nas będą mówiły religijnym językiem. Ty będziesz komuś mówił, czy poznałeś już Jezusa, a on mówi, byłem u komunii. Jak będziemy rozmawiać o komunii, to będziemy o komunii, czy Jezusa znasz. Tak przyjmuje najświętszy sakrament. Zamknij mordę duchu religijny. Czy znasz Jezusa? Wiesz o co chodzi? To są. I, i, i w innych parametrach musisz zacząć wiesz? bo to właśnie demon w tej chwili chce rozumiesz? zwieść Ciebie na inne tory. Wiecie na czym chrześcijanie leżą? Na tym, że się wdają w rozmowy z demonami. I ja widzę na ulicach ludzi, którzy wdają się w rozmowy i mówią, tyle sobie z tą Panią porozmawiałem i do takich wspólnych wniosków doszliśmy. Ja mówię, słucham, do jakich wspólnych wniosków doszedłeś z tą córką diabła? Miałeś ją do Jezusa przyprowadzić, a Ty do wspólnych wniosków doszedłeś? Gdzieś się z nią spotkało? Jakie spotkanie mieliście? Co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Co ma wspólnego Chrystus z Berialem? Co ma wspólnego ciemność ze światłością? Jakie kompromisy? No bo ona podobnie wierzy. Mówię, Mahometanie też podobnie wierzą, buddyści też podobnie wierzą, podobnie Indiany też podobnie, wielkiego manitu. Proszę Cię, no proszę Cię. Jak filisteńczycy kiedyś ukradli Arkę Przymierza i ją postawili do świątyni swojego Boga Dagona, to był taki ham, proszę Ciebie, taki duży, z rozciągniętymi rękami i z wielkim łbem. I mówią, teraz będziemy jeszcze mieli Arkę Przymierza. Będziemy mieli Dagona i będzie Jahwe tutaj stał." I rano przyszli, otworzyli to świątynię, a ten wielki Dagon leżał złamany, łeb miał urwany ręce urwane przed Arką Przymierza. <śmiech> a wszystkie chłopaki i dziewczyny od Filistynczyków dostali tych. I Czego? Hemoroidów. W wielkości piłeczek im I było po robocie. I się nauczyli raz na zawsze, że się na kompromisy nie chodzi. Bo jak za każdym razem szli robić kupę, to Ci się przypominało, że Yahweh jest Bogiem, a Dagon jest bałwanym. A tutaj się spotyka, bo do, do wspólnych, doszliśmy do wspólnych tych, nie ma do wspólnych, musisz związać demona, a na razie to miałeś pogawędkę z tą panią, pogawędziliście sobie o czymś. Ty nie jesteś humanista, ty nie jesteś Grimpix, ty nie leczysz, ty wielorybów nie, nie ciągniesz za ogon, żeby je wrzucić do wody, rozumiesz o to chodzi? Ty głosisz Chrystusa, ty, ty uwalniasz Bożą moc, ty wyrzucasz demony, ty nie rozmawiasz z demonami, bądź demonie, bądź w imieniu Jezusa, precz szatanie! Jezus Wyrzucał demony i nie był dla nich miły. Nie był w ogóle miły dla demonów, traktował je jak zło, bo to zło. On nie mówił, przepraszam sztormie, czy zechciałbyś łaskawie spaść nieco poniżej 10 w skali bezpoforka. Trzy. No, trzy tak się pokołyszemy, wiecie. Tam morgina mówi, zakładam czekanie z na pyskę. Wiecie, jak on to jest gromiecie. Cię, napytany zgromił, no nie? Nie, nie. Powiedział, kneplugię Cię, zamilknij. I wiecie, i a uczniowie kim kimże, zobaczcie, kimże jest ten, oni byli w szoku, ale znają go tyle czasu, mieszkają w nim. Kimże jest ten, że nawet burzy rozkazuje. Oni zobaczyli coś większego w nim niż do tej pory. Kiedy Jezus wyrzucał demony, manifestowała się największa moc wtedy. Nawet większa niż zrzeszanie zmartwych, rozumiecie? Największa moc się manifestowała. Największa moc, bo demony wychodziły. Wczoraj, kiedy przyszedł Duch Święty i uwalniał ludzi, to, to ludzie mieli jakby ściągane obejmy z głów, ludzie mieli bóle głowy, różne rzeczy, wierzę. Kobieta, po prostu nasza, nasza przyjaciółka, pastor Kościoła ona mówi, tak mnie głowa bolała, mówi, w życiu mi takie coś się nie wydarzyło. I mów, Wu! jakby coś wychodziło, wiesz o co chodzi? Z jakaś, jakaś warownia pękła w głowie. Bożego Ducha. Musisz mówić do demonów, rozkazywać im, nie bać się twarzą w twarz, związać Jego, spętać, nakazać mu odejść. Często może się sadzić, często może mówić: Nie, nie wyjdę, wyjdziesz w imieniu Jezusa, zrobisz to, zrobisz to. Taka musi być nasza postanowienie, że to, to, to jest ciężka praca. Kurczę, to jest ciężka robota. To nie jest coś takiego, że, że po prostu ty sobie tam idziesz i wiesz. I coś tam sobie miał kniesz. On musi widzieć Twoją determinację. Jeżeli Jezus y, mówił w ten sposób, też musisz mówić w ten sposób. Rozumiesz? Albo w większy, bo on powiedział, większe rzeczy robić. Większe rzeczy. On krzyczał bez kolumny, jak krzyczę przez kolumnę. Robię większe rzeczy. Żeby było lepiej mnie słychać. Religijni ludzie mówią, wiesz, to wystarczy cicho szepnąć. Ja mówię, o to szepnij. Niech Ci Bóg błogosławi. Szepnij. Szepnij do demonicznej siły rozpędzonej w Twoją stronę, to jej szepnij mu teraz. Szepnij, bo możemy mu szepnąć. Jak on Cię rozjedzie. Jak się wiesz, toczyliśmy się samochodem, 11 metrów toczył się samochód, wszystko trzaskało, szyby leciały, to nikt z nas nie myślał, żeby szepnąć. Duchu śmierci, omin nas. Nie, bo jest Twoje życie zagrożone, nie szepniesz. My krzyczeliśmy, Diable, nie masz władzy nad Bożym Kościołem! Rozumiesz? Chłopak z tyłu latał, bo pasów nie zapiął i krzyczał – nie umrę, ale będę żył i opowiadał, będę dzieła Pana! I stanęliśmy. Nic tam nie było. Wyszedł, poprawił sztuczną szczękę, zobaczył cała. Wyszedł, mówi, popatrzył na samochód i mówi, że będzie lepszy, boże, patrzę, co on poszedł robić, kierowca głowo do dołu wisi, rozumiesz, paliwo wycieka z samochodu, szyby, wszystko trzaska, a ten poszedł na zakręt, z którego wylecieliśmy i mówi, przeklinam Cię w imieniu Jezusa, Ty zakręcie śmierci, już nigdy nikt nie umrze na Tobie. Mówi, o Boże, kochanie. Okazało się, że to jest zakręt, z którego nawet ciężarówki wypadała, tam obok sobie wybudowali warsztat, słuchajcie, i ściąganie samochodu. I kasę tłuchli jak wariacie. Z tego co wiemy, od tej pory nikt tam nie zginął. Po prostu. Ale co? Ale my nie, my, my nie szeptaliśmy, my mówiliśmy do demonicznej siły. Rób to w ten sposób. To są naprawdę proste rzeczy. Nie mamy dzisiaj czasu na to, aby mówić o sesjach uwolnieniowych. Być może na to przyjdzie też czas, ponieważ takie rzeczy należy robić w Kościele. Ale to są już innego rodzaju rzeczy, innego rodzaju y, y, sytuacje. Natomiast gdy głosisz Ewangelię, uzdrawiasz chorych, musisz brać pod uwagę to, że będziesz się stykał z mocami demonicznymi. Będziesz też atakowany przez moce demoniczne i musisz przeciwko nim wystąpić. Po prostu. I, czy coś o ochronie na przykład dla rodziny, dla innych rzeczy? Zawsze. Jest, Zawsze. Co, takie sytuacje Zawsze, kiedy, w ogóle, kiedy usługujesz, kiedy usługujesz i to się zawiera właśnie życie modlitewne nasze w naszym życiu modlitewnym jesteśmy bardzo jakby, jakby jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ustawicznie chronić się przez krew Jezusa, nasz, naszych najbliższych nasze kościoły ludzi, z którymi mamy kontakt kiedyś my nie wiedząc tego jakby nie mieliśmy tak wybudowanego życia modlitewnego wyrzucaliśmy demona z kogoś u nas w domu, ja już nie pamiętam z kogo i on wyszedł z tego człowieka i wpadł do sąsiadki mało nie zabił sąsiadkę tego samego dnia zabrała w łutowie Nauczyliśmy się wtedy, że kiedy uwalniamy od demonów w naszym domu, to chronimy krwią Jezusa wszystkich ludzi w klatce schodowej. To było tak silne, że to po prostu walnęło, starsza kobieta była, e, słuchajcie, po prostu wywieźli ją tego dnia do szpitala. Nie? To są duchy, to są, to są byty. I my mieli to samo z naszą córką, że po prostu no, była najsłabszym ogniem i dwa razy dokładnie dostała tym, co wyszło z kogoś. No i każdy by się też nauczyli, że najpierw ogłaszamy ochronę, zanim cokolwiek robimy. Zgadza, tak? I się. To jest też ważne rzeczy, Zgadza się. Pamiętajmy, że tak, demoniczne siły zazwyczaj wychodzą z naturalnym oddechem, dlatego o ile to jest tylko możliwe i człowiek chce współpracować, to kiedy wyrzucamy demona z człowieka, to prośmy go, żeby się nie modlił, po prostu usługujmy w ten sposób. Proszę się nie modlić, proszę nic nie mówić, proszę sobie spokojnie ustać, czy tam usiąść, otworzyć usta, ja się zajmę całą sytuacją. Kiedy będzie Pan, czy Pani chciał sobie kaszlnąć, odetchnąć, proszę to zrobić. Mówimy w sposób normalny, łagodny. Pamiętajcie, zawsze z autorytetem, ludzie muszą słyszeć od nas, że my mówimy z autorytetem. Tak jak się do lekarza idzie. Wiesz, jakbyś poszedł do lekarza i lekarz był siedział, No nie wiem, no... O, o, o. Ty nie wiesz, w ogóle masz taką postawę, to ja dziękuję bardzo. Tak jak na nic śmiesznego, wzięła mu ta Bożena dykiel zęby. W ogóle wypiłowała zdrowe. Czasem ja mu nie wiem czy to widzieliście. By no, no. takie miałeś długie. Mu, albo im wyrwała mu inny ząb niż duchowy Nie, tak Cię nie zachowujemy. Zachowujemy się w sposób autorytatywny, pokazujemy autorytet. Wiemy co robić, proszę usiąść, jestem fachowcem w tym co robię, wyrzucę z Pani demona. Prawda? Proszę sobie usiąść, uchylić usta, będzie chciała Pani kasznąć, to on wyjdzie. Wiecie jak ludzie, ludzie reagują cudownie na tego rodzaju usługi. Oni są posłuszni temu. Mówią dobrze, proszę bardzo. Naprawdę, to jest świetne. I w ogóle wtedy się nie krępują, nie krępują się że to wychodzi, wiesz, czują się bezpiecznie w Twoich rękach, nie? I w ogóle zawsze tak jest przy uzdrawianiu chorych również, ludzie muszą się czuć bezpiecznie w Twoich rękach, dlatego to wyklucza nakłanianie ludzi do uzdrowienia i uwolnień. My nie możemy ich nakłaniać do tego, wiecie o co chodzi? Nie wolno nam nakłaniać ludzi, bo oni wtedy nie współpracują z nami. Wtedy po prostu nie. Wiecie dlaczego ludzie to robią w kościele? Bo tak naprawdę sobie chcą udowodnić, że działa przez nich Boże moc. Rozumiesz? Nie możesz być człowiekiem, który ma deficyty. Że ja teraz idę głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, wypełniać osoby, bo ja teraz swoje deficyty chcę poprawić, bo ja zobaczyć, przeze mnie działa. To wartościuje się tym. Nie, my nie idziemy po to, żeby się dowartościować, my idziemy po to, żeby ludziom pomagać. No jest, my powinniśmy być już dowartościowani w Chrystusie Jezusie, nasza wartość jest w Chrystusie Jezusie, to jest nasza wartość, a nie to co my robimy, służba nas nie dowartościowuje nigdy, nigdy. Służba to służba, to wykonywanie dzieł w Boże, to nam przynosi radość, szczęście, ale to nas nie dowartościowuje. Bywa, że będziesz musiał spytać o imię, Duch Święty cię będzie prowadził, żeby spytać o imię dymona wtedy zapytaj bo inaczej nie wyjdzie taki tak, gdy jesteś zainspirowany, a nie zapytasz, to taki demon nie wyjdzie. Rzadko się to zdarzało mi osobiście, ale, ale tak, tak robiłem również. Ja nie będę o tym więcej dzisiaj mówił, dlatego że to jakby ten zarys jest tam potrzebny na tą chwilę na teraz. To jest ten zarys. Jutro będziemy mieli czas, gdzie będziemy mogli jakby modlić się o wszystkie te sprawy, o ludzi, którzy potrzebują pomocy, dzisiaj też na ulicy. Chciałbym, żebyśmy na ulicy dzisiaj też, e, przede wszystkim tak, rozstawimy ten sprzęt. Chciałbym, żebyśmy e, ci z was, którzy będą chcieli głosić przez ten mikrofon, żeby głosili, żeby to... Ja mogę głosić non stop, ale to chodzi o to, że to nie o mnie chodzi. Chodzi o to, żeby każdy, kto chce głosić, głosił. Kto ma słowo od Boga, tak? Żebyś ty to głosił. Możesz głosić e, czystą Ewangelię, możesz też składać świadectwo jakieś, co jest ważne, żeby to było krótkie i skondensowane, nie długie wypowiedzi jakieś. Ulica nie przyjmuje długich wypowiedzi, ulica tego nie przyjmuje, rozumiesz? Możesz sobie pozwolić na dłuższą wypowiedź, jak z człowiekiem rozmawiasz, wtedy tak. Rozumiem, to są krótkie, te, te, te jakby techniczne duchowo rzeczy. Ale jeżeli będziesz miał inspirację, w ogóle to, to zróbmy sobie wtedy już jakby e, takie rozeznanie, może tutaj właśnie no, pastorze, zdecydujesz, e, jakie tam osoby wtedy powiedzcie pastorowi konkretnie, że jeden po drugim możemy sobie wtedy głosić. Powiedzmy, że będą to trzy osoby, że cztery, no to niech tak będzie. Prawda? Kiedy, kiedy be, nie, nie będzie już taki sposób, ja będę głosił. Będę, będę Zacznę i nie ma, nie ma żadnego problemu i też, i też to będziemy robić. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby te osoby, które nie głoszą, podchodziły do innych ludzi. Podchodzimy do ludzi, podchodzimy, nie czekamy założonymi rękami, tylko podchodzimy. Jeżeli widzimy, że ludzie się kręcą, podchodzimy i zaczynamy z nimi rozmawiać. Od czego zaczynamy rozmawiać? Od czegokolwiek! Ale mieliśmy nie biegać. Nie, nie biegać, żeby usłużyć. Kiedy ktoś przechodzi, Ty musisz go zatrzymywać teraz nie skoczymy to jedzenie, dobrze? Za chwilę tu przyniesiemy Nie, Nie, nie, nie. Tak, tak, My mówimy o tym, żeby nie biegać, żeby usługiwać tym ludziom, ale kiedy ludzie są, musimy, musimy do nich podchodzić, musimy ich zatrzymać. Jeżeli to jest tylko możliwe. Oczywiście też, jeżeli ty nie będziesz inaczej inspirowany przez Bożego Ducha, ale ty musisz podejść. Bo człowiek idzie, no i co zrobisz z tym, jak on idzie? Rozumiesz, zaczepniasz go. Czy pan słyszy to? A, tam depil! Okej, okay, to już fazet nie chce z tobą rozmawiać, tak? Ale przykład, czy panu się to podobać? pan wie, że co ten fazet mówi? Alo! No wie pan coś tak, no coś tak do mnie dociera, wtedy ty już jesteś przy nim. Wie o co chodzi? Już się strzyłeś z nim. Już się strzyłeś, już mu głosisz, już do niego mówisz, tak? I patrzysz już, co to świetnie z tobą robi. Nie latamy za innymi, ale gdzie jest zasięg naszego głosu? Damy radę kogoś zatrzymać, zatrzymujemy. Wiecie, tak, tak to wygląda. żeby. Na ulicznym, nie? Bo ja należę do krakowskiego krzyża ulicznego. To po prostu tak podchodzimy od razu z kim jesteśmy, i właśnie jest. No więc tutaj, pastor, na pewno jakieś tam, będą smycze, coś będzie takiego, żeby to, żeby to e, można, można było zrobić. I też od razu na ulicy możemy się modlić, możemy uwalniać tych ludzi. Jeżeli sobie sam z czymś nie radzisz, to po prostu weź drugą osobę ze sobą. Niech to będzie. Jezu. Takie osoby, jak ja się powie, to podpokój.